J.J. Allen, Warkoczek Chcę Wam dziś opowiedzieć o pewnych wydarzeniach, których nie będę próbował wyjaśnić, ponieważ to zupełnie nie leży w mojej mocy. Gdy usłyszycie o wszystkich faktach, może ktoś z Was zdoła wysunąć hipotezy. Jak się samemu nie rozumie tego, o czym się opowiada, to człowiek nie bardzo wie, co należy pominąć. Cała ta historia zaczęła się w dawnych, dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było radio. Działo się to w 1921 roku. Spędzałem weekend u jednego z moich przyjaciół mieszkającego o jakieś 15 mil od Bristolu. Był z nami jeszcze jeden kolega, zamieszkały w Dowlish, a więc było to tak. W poniedziałek rano nasz gospodarz zawiózł nas do Bristolu o takiej porze, żeby tamten z Dowlish zdążył na pociąg do swego miasta, odchodzący o wiele wcześniej niż pociąg do Londynu. Oczywiście, gdyby stary Einstein dobrze wykonał swoją robotę, to obaj moglibyśmy pojechać z tym samym pociągiem. Ale tak, to ja musiałem czekać jeszcze przeszło pół godziny. A propos Einsteina, czy nie warto byłoby oddać kawałek życia, aby usłyszeć, co by mu powiedział Euklides? Gdziekolwiek by się spotkali? Na jednej z ulic, którą przechodziłem, był jakiś zabawny mały sklepik, taki stary antykwariat. Zatrzymałem się, żeby popatrzeć na wystawę. W głębi na półce stało okrągłe, mosiężne pudełko. Z kształtu trochę przypominające puderniczkę. Ono to właśnie zwróciło moją uwagę... Sam nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nigdy czegoś takiego nie widziałem? Pewno z tej samej przyczyny kobiety kupują takie, a nie inne kapelusze. Szyba wystawowa była jednak tak brudna, że mało co było przez nią widać. Więc wszedłem do środka, żeby lepiej to pudełko obejrzeć. Gdzieś z głębi sklepu wylazł niewiarygodnie stary człowiek i opowiedział mi wszystko, co wiedział o tym pudełku, a było to niezbyt wiele. Pudełko okazało się dosyć ciężkie. Było mosiężne, okrągłe, wysokie na cztery cale i miało ze trzy cale średnicy. W środku coś latało, kiedy potrząsaliśmy pudełkiem. Nikt nigdy nie zdołał zdjąć pokrywki. Starzec kupił je przed paru laty od jakiegoś marynarza, ale nie potrafił nawet powiedzieć, z jakiej części świata pochodzi. – Da pan 15 szylingów?" zapytał stary. Zaoferowałem mu 10, a on od razu się zgodził, a potem już musiałem bardzo szybko pędzić na stację, żeby nie spóźnić się na pociąg. Gdy wróciłem do domu, zaniosłem pudełko do mego warsztatu i dokładnie obejrzałem. Było bardzo prymitywnie wykonane i to najwyraźniej ręcznie, nie na to kartce. Kiedyś na pokrywce musiało być coś wyryte, ale zatarte zostało pilnikiem, teraz więc trzeba było zdjąć pokrywkę bez jej uszkodzenia. O zdjęciu ręką nie mogło być mowy i żadne zwykłe metody by nie pomogły. Na razie postawiłem pudełko pokrywką na dół na talerzyku z gliceryną. Postało tak tydzień. Potem zrobiłem dwa mosiężne półpierścienie. Jeden pasujący do pudełka, a drugi do pokrywki. Pod koniec tygodnia zanitowałem pierścienie, zamontowałem pudełko w imadle i próbowałem odkręcić pokrywkę podbijając dookoła młotkiem, ale ani ruszyło. Następnie spróbowałem w drugą stronę i od razu poskutkowało. Wyjaśnia to, czemu nikomu nie udawało się dotychczas otworzyć pudełka. Miało ono lewostronny gwint. Trik dość pospolity, zwłaszcza w dawnych czasach. A więc zacząłem bardzo ostrożnie odkręcać, a czułem się jak Alibaba, myśląc o tym, co też tam znajdę. Mogło coś wystrzelić albo skoczyć mi prosto w twarz. Jednakże, gdy zdjąłem pokrywkę, nie stało się nic nadzwyczajnego. W środku pudełka było do połowy wypełnione kurzem, a na dnie leżał warkoczyk skręcony z włosów. Wyprostowany miał około 9 cali długości, a grubość mniej więcej ołówka. Rozplotłem kawałek i stwierdziłem, że składa się z kilkuset delikatnych włosów, ale tak zaburzonych, że nie można się było im dokładnie przyjrzeć, choć wsuwałem je nawet pod mikroskop. Postanowiłem je oczyścić. Wiecie może, jak to się robi. Najpierw kąpiel w roztworze kwasu solnego, żeby usunąć tłuszcz, a potem w roztworze sody do prania, aby spłukać kwas. Następnie wypłukałem włosy w destylowanej wodzie, a potem w alkoholu, żeby usunąć resztki wody, a wreszcie w eterze. Właśnie wyjmowałem warkoczyk z eteru, gdy zawołano mnie na dół do telefonu. Rzuciłem warkoczyk na pierwszą, lepszą, czystą rzecz pod ręką, a mianowicie na kawałek białego kartonu i zszedłem na dół. Kiedy później przyjrzałem się warkoczykowi, jedyną rzeczą interesującą okazało się to, że najwidoczniej składał się on z włosów kilku różnych kobiet. Kolory wahały się od głębokiej czerni poprzez brunatne rudy i złoty, aż do siwizny. Żaden z włosów nie był farbowany, co było dowodem jak bardzo stary jest warkoczyk. Pokazałem go paru osobom, ale nikt się tym specjalnie nie entuzjazmował. Także schowałem włosy i pudełko do małej szafki stojącej w rogu pokoju i zapomniałem o nich. Potem wydarzył się pierwszy dziwny zbieg okoliczności. Takie 10 dni później jeden z moich kolegów nazwiskiem Matthews przyszedł do klubu z obadażowanym czołem. Naturalnie pytano go co mu się stało, on odpowiedział, że nie wie. W dodatku zaś nie wie jego doktor. Przewrócił się nagle w swoim własnym salonie podczas herbaty i leżał jak kłoda. Żona oczywiście bardzo się wystraszyła i zatelefonowała po lekarza. Ale Mafius przyszedł do siebie po jakichś pięciu minutach. Usiadł i zapytał, co go uderzyło. Gdy w parę minut potem przyszedł lekarz, Matthews czuł się już całkiem nieźle. Tyle, że go porządnie bolało czoło. Doktor nie zdołał stwierdzić niczego poza czerwonym śladem, który zaczął pojawiać się na skórze właśnie w bolącym miejscu. No i ten znak stawał się coraz wyraźniejszy i wyraźniejszy, Także w końcu wyglądał jak ślad po uderzeniu kijem. Następnego dnia przedstawiał się mniej więcej tak samo, tyle że wokół niego pojawiła się otoczka. Potem zaczęło się polepszać. Matthews zdjął bandaż w klubie i pokazał mi znak. W środku wyglądało to jak weżowaty ślad po przejściu jakiegoś rozpalonego do czerwoności robaka. Wydano orzeczenie, że Matthews dostał zawrotu głowy i musiał się jakoś uderzyć w nią, gdy padał. Na tym się skończyło. W jakiś miesiąc potem żona powiedziała do mnie Doprawdy musimy zrobić porządek w twoim warsztacie Na co ja spytałem czy rzeczywiście trzeba A gdy ona rzekła Tak, posz wstyd tej i poszliśmy na górę Porządkowanie mojego warsztatu polega na tym Że wiesza się narzędzia z powrotem na odpowiednich kołkach Oraz na tym, że żona chce wyrzucać wszystko co znajdzie na podłodze Ja zaś ciągle tylko mówię Nie, nie, nie, to może się na coś przydać od razu trafiliśmy na kawałek białego kartonu, na którym w swoim czasie, kiedy mnie zawołano do telefonu, położyłem warkoczyk. Gdy rzuciliśmy okiem na odwrotną stronę kartonika, okazało się, że jest to zrobione przy Magnezji zdjęcie z pewnej kolacji, na którą byłem zaproszony. Wiecie jak to bywa. Zanim się zaczną przemówienia, ważą faceci z aparatami i Magnezją na kiju, potem ktoś powiada – może pan przewodniczący zechce wstać? Popychały go do góry, potem oślepiający błysk i pełno dymu w pokoju i faceci wychodzą. Następnie przychodzi ktoś z próbnymi odbitkami, a jak się jest człowiekiem nieśmiałym, albo się siedziało koło tego przewodniczącego, to się zamawia jedną odbitkę. Jeśli chodzi o ten bankiet, to było to w stowarzyszeniu łóżwiarzy, czy innym wzajemnej adoracji, a ja tam poszedłem jako gość wyżej wspomnianego Matthiusa. Siedzieliśmy, jak to mówią, ramię w ramię. Teraz żona przyjrzała się w zdjęciu i zapytała, co to za znak na czole ma pan Matthius. Spojrzałem i ja. No i proszę, miał na czole taki sam ślad, z jakim przyszedł przed miesiącem do klubu. Najciekawsze w tym wszystkim było to, że zdjęcie zrobiono co najmniej 6 miesięcy przedtem, nim Mafius miał ten zabawny atak. Po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że na dworcie fotografii była lekka, brunatna kreska. Widocznie był to ślad po warkoczyku, który odłożyłem, żeby wysychał. Przysiąkło na drugą stronę i powstał znak na czole mafiusa. Sprawdziłem, że akurat tam nakłuwając kartę igłą. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na bardzo dziwny zbieg okoliczności. Nie wiem, co sądzicie o zbiegach okoliczności, ale ja wiem z doświadczenia, że właściwie ich nie ma. W każdym razie zadałem sobie nieco i ustaliłem. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, że ja położyłem owego dnia warkoczyk na fotografii między godziną czwartą a czwartą piętnaście, zaś Mafius miał swój śmieszny atak tego samego dnia kwadrans po czwartej. Może i to był zbieg okoliczności. Przyszło mi jednak następnie do głowy, żeby zrobić próbę. Nie na poczciwym Matthewsie oczywiście, bo on już oberwał, a poza tym to mój przyjaciel. Wiem dobrze, że należy miłować naszych wrogów i tak dalej, staram się zawsze, żeby tak było. No ale jeśli chodzi o przeprowadzenie eksperymentu tego rodzaju, to nawet jeśli szanse są jedne na milion, że się uda, lepiej wybrać wroga niż przyjaciela. Rozważałem się więc za odpowiednią, że tak powiem, ofiarą. Za kimś, kogo by nie bardzo było szkoda, gdyby zdarzyć się miał nowy zbieg okoliczności. Osoba, na którą padł mój wybór była Bona od sąsiadów. Z okna naszej łazienki widać ich ogród i nieraz zauważyliśmy, jak ta Bona paskudnie obchodzi się z dzieckiem, kiedy myśli, że jej nikt nie widzi. Nie mogliśmy jej nic powiedzieć, bo wiecie, jak to niedobrze wtykać nas w sprawę sąsiadów, ale ona była systematycznie niedobra dla dziecka i po prostu nie znosiliśmy jej widoku. Poza tym jeszcze inna sprawa. To tylko tam nastała, Od razu nabrała zwyczaju sięgania przez murek do naszych róż. Zrywała je i ciskała na ziemię, ale wkrótce położyłem temu kres. Zrobiłem taką instalację z haczyków na ryby wokół najbardziej dostępnych róż i przygiąłem krzewy do ziemi za pomocą drucików. Następnego poranka... U sąsiadów była Sodoma i Gomora, bo ona przez tydzień chodziła z zabanerzowaną ręką. Ogólnie biorąc, była ona akurat osobą nadającą się do mego eksperymentu. Przede wszystkim należało zrobić jej zdjęcie. Rano, kiedy było słońce, a ona siedziała w ogrodzie, zacząłem naśladować buczenie samolotu, stojąc w oknie łazienki, żeby ją zmusić do podniesienia głowy. Pstryknąłem i miałem zdjęcie aż miło. Gdy tylko pierwsza odbitka wyschła, około 11 wieczorem tego samego dnia przypiąłem warkoczek dwiema szpileczkami do zdjęcia na czole Bony. Czułem się bardzo głupio oczywiście, że robię coś tak idiotycznego. Potem odłożyłem zdjęcie do szuflady w swoim warsztacie. Następnego wieczora, kiedy wróciłem do domu, żona spotkała mnie w progu i powiedziała – Wiesz co się stało? Bonę on sąsiadów znaleziono martwą w łóżku dzisiaj rano. Powiedziała – Następnie, że wszyscy są tym zupełnie wytrąceni z równowagi, że będzie śledztwo i tak dalej. Powiadam wam, że jakbym dostał cegło w głowę. Coś podobnego, rzekłem. A na co ona umarła? Trzeba wam wiedzieć, że moja pani nie była poinformowana o całym eksperymencie. Nigdy by mi na to nie pozwoliła. Jest dosyć przesądna, mimo że mieszka ze mną pod jednym dachem. Gdy tylko mogłem, wślizgnąłem się cichaczem na górę. Zajrzałem do szuflady, wyjąłem fotografię. Wszystko jedno. I tak wiem, że mi nie uwierzycie. Ale kiedy odpiąłem warkoczyk, na czele bony widać było wyraźną brunatową plamkę. Aż mnie zatkało, powiadam wam. Bo to przecież już drugi raz. Najpierw mafiusz, a teraz ona. Cała sprawa mogła wyprowadzić człowieka z równowagi. Wiem, że to wydaje się głupie, ale nic nie poradzę. Miałem niejasne wyrzuty sumienia. No i potem przyszła kolejna dochodzenie policyjne. Naturalnie ja poszedłem, żeby się dowiedzieć, na co umarła ta biedna kobieta. Oczywiście zapisano to jako śmierć z przyczyn naturalnych, a mianowicie skutek pęknięcia naczyń w mózgu. Co jednak najbardziej zastanawiało lekarzy, to to, co spowodowało te naturalne przyczyny. Bo miała na czole znak tego samego rodzaju, co Mafius. Dokładnie przedyskutowali teorię, że być może była pod działaniem promieni rentgena, bo tak to trochę wyglądało. Ale że mniej lub więcej dowiedli, iż pod takim działaniem nie była, więc szczerze mówiąc, dali tam spokój. Wszystko to było bardzo interesujące. Zajmowało mnie wielce i o tyle dobrze się bawiłem, o ile komuś może sprawić przyjemne śledztwo. Niewyjaśnione zostało tylko dręczące zagadnienie, czy bona upadła, czy też coś o No Po prostu czy przyjechała się z powodu warkoczyka, czy nie? Jasne, że nie można było poprzestać na tym, bo cała sprawa okazała się aż zanadto podniecająca. Zacząłem się rozglądać za kimś innym, żeby na nim jeszcze raz spróbować i uznałem, że świetnie będzie się do tego nadawał pewien pan sprzeciwka. Nie był on taki nieprzyjemny jak Bona, ponieważ nie był okrutny, w każdym razie nieumyślnie grywał na skrzypcach, więc postanowiłem w miarę możliwości go nie zabijać. Z fotografią był pewien kłopot, ponieważ sąsiad rzadko wychodził z domu. Nie macie pojęcia, jak trudno jest zrobić przyzwoite zdjęcia anfas. Kogoś, kogo znacie tylko z widzenia. Jednakże udało mi się to po jakichś dwóch tygodniach. Zdjęcie było malutkie i musiałem zrobić powiększenie, ale wyszło nie najgorzej. Wieczory spędzał przeważnie w pokoju na piętrze ćwicząc, robiąc pizzicata i inne sztuczki. Po kolacji poszedłem do warsztatu i stanąłem przy oknie, akurat naprzeciw jego okna i czekałem aż zacznie. A kiedy na dole rozgrzał się swoją robotą, dotknąłem po prostu warkoczykiem jego fotografii. Nie za mocno, tylko tak na przykład, jak sprawdza się dwoma drucikami baterykę elektryczną czy akumulator. No więc dotknąłem zdjęcie warkoczykiem w ten sposób. Gdy zrobiłem to za pierwszym razem, facet wziął fałszywy ton. To jeszcze nie było wiele, więc oczywiście... Jeszcze raz to zrobiłem, tylko już dłużej przytrzymałem warkoczyk. Tym razem nie było wątpliwości. Pośpiesznie odłożył skrzypce, wychylił się z okna i dyszał jak ryba, co najmniej z pięć minut. Byłem tak zaskoczony, powiadam wam, że miałem ochotę zrobić to samo. Mimo wszystko wziąłem się w garść i zacząłem się zastanawiać, czy nie należałoby spalić tego cholera warkoczyka. Spalić czy nie spalić? Ale zbyt wiele kryło się w nim możliwości. Także postanowiłem jednak zapoznać się z nimi. Długo mógłbym wam opowiadać o moich eksperymentach. Trwały one kilka miesięcy i doprowadziły do takiej naukowej ścisłości, że mogłem wywołać każdy efekt. Od bólu głowy u komara do zabicia człowieka. Wszystko to zapamiętajcie sobie kosztem jednego mężczyzny, jednej kobiety, całej masy Stonuk i jednego świadomego oponenta. Musicie przyznać, że całkiem skromnie, jeśli uwzględnić ile radości można by uzyskać z tego rodzaju odkrycia. A więc teraz, skoro w opanowaniu techniki tego zdalnego działania osiągnąłem taki wysoki stopień precyzji, szkoda byłoby chyba nie wykorzystać tego w jakiś praktyczny sposób. Innymi słowy, nie zrobić na tym majątku bez niepotrzebnej utraty życia ludzkiego. Można było oczywiście powracować dłużej na ludziach, których się nie lubiło, ale przez pewien czas nie przyniosłoby to nic konkretnego. Chodzi mi o to, że gdyby się nawet ubezpieczyło ich przedtem, to trzeba by czekać z rok zanim umrą, bo inaczej towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaciłoby premii. A zresztą wyglądałoby to trochę nie tego, gdyby miało miejsce parokrotnie. No i wówczas przyszedł mi do głowy świetny pomysł, a gdyby tak spróbować mojego sposobu na wyścigach, wystarczyłoby po prostu wybrać sobie jakiegoś fuksa, postawić na niego cały majątek w stosunku 100 do 1 i potem postarać się, żeby nie przegrał. Sama operacja byłaby całkiem prosta, trzeba by mieć tylko kartonik ze zdjęciami wszystkich koni biorących udział w dalszym biegu, oczywiście z wyjątkiem tego, który miał wygrać, a potem usadowić się tak, żeby móc dokładnie obserwować bieg. Nie miałem najmniejszego zamiaru robić krzywdy któremukolwiek z tych koni. Trzeba było zastosować wobec nich leciutkie dotknięcia, tylko żeby się poczuły zmęczone od razu po starcie. A potem, gdyby widać było na finiszu, że mój nie jest całkiem pewny, mogłem raz jeszcze lekko stuknąć każdego konia, który wydawałby się jeszcze niebezpieczny. Rozumiało się samą przestrzeń, że niezbędna była wielka ostrożność, aby zanadto nie dezorganizować całych wyścigów. Bo gdyby na przykład wszystkie konie z wyjątkiem jednego upadły, albo tylko zatrzymały się i zaczęły skubać trawę, bieg taki mógłby zostać uznany za nieważny. Tak więc przeprowadziłem dwie czy trzy próby. Udały się doskonale. Ostatni to nawet nie można było nazwać próbą, bo postawiłem 10 funtów na 33 do 1. od tak, żeby sprawić szczęścia, i oczywiście wyszło. Nie miałem jednak takiego szczęścia, jak się wydaje. Tuż koło wejścia na trybuny zrobił się niezły tłok i gdy wychodziłem, otoczyło mnie czterech czy pięciu ludzi, którzy zaczęli mnie popychać. Nie zdawałem sobie sprawy, o co im właściwie chodzi, dopóki jeden z nich nie sięgnął ręką do wewnętrznej kieszeni mojej marynarki. Zopęgu go oczywiście i przytrzymałem powyżej łokcia obu rękami, no i siłą rzeczy trzymając jego rękę pod pachą, przydyszyłem do żeber zawartość kieszeni. Że zaś w tej kieszeni była probówka z warkoczykiem, to jak zacząłem ściskać, probówka pękła z trzaskiem. Nie bardzo zdaję sobie sprawę, co się następnie stało, tyle że sprytny facet chciał się wyspowoić, a jego dwaj koledzy dopomagali mu, waląc mnie po głowie. Całkiem brutalnie to zrobili. Zapalili się nawet tak dalece, że kontynuowali swoje poczynienia aż do chwili, gdy zjawiła się policja i wzięła ich za kołnierz. Gdybyście widzieli rękę tego faceta, kiedy wyjął jej z mojej kieszeni. Była całkiem poróżnięta i tkwiły w niej kawałeczki potucznego szkła. Wyglądała jak ciasto z czerwonym sokiem. Tak się urządził, że w drodze na posturunek trzeba było zajechać do lekarza, żeby mu podwiązał jakąś małą arterię. Ja miałem głowę rozciętą i to też wymagało patronku. Całkiem przyjemny jego mąż ten doktor, tyle że stał się przyczyną mojej ruiny. Nawiasem mówiąc, był najbardziej łysym lekarzem, jakiego kiedykolwiek widziałem. Choć co prawda spotkałem kiedyś jeszcze bardziej łysego, radnego miejskiego. Kiedy usmarował mnie jodyną, wydostałem z kieszeni resztki potłuczonego szkła razem z warkoczykiem i zapytałem doktora, czy nie mógłby mi dać jakiejś pustej buteleczki. Ależ bardzo chętnie, powiedział i wyjął buteleczkę. Włożyłem warkoczyk do środka i zakorkowałem. Gdy w końcu wróciłem do domu, zajrzałem mu do buteleczki... Była pusta. Jeśli nie liczyć odrobiny błotnistych substancji na dnie, warkoczyk się rozpuścił. Dopiero wtedy spojrzałem na etykietkę na butelce. Była tam nazwa szeroko reklamowanego środka na porost włosów. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Czytał Jacek Brzezowski, montaż Michał Kaczan-Kaczmarek, muzyka Błażej Lindner. A.J. Allen. W roku 1928 londyńska firma wydawnicza Hutchinsona opublikowała zbiór pod tytułem Dobry Wieczór Państwu. Good evening, everyone. Autorem zawartych w nim gawęd był A.J. Allen. Wygłaszał je przed mikrofonem radia brytyjskiego, a tekst utrwała stenografka. Z tego tomu zaczerpnięta jest ponisza fantastyczna historyjka, nawiązująca do starego tematu magii.